Witam wszystkich czy, słuchaczy flow Podcasta. Dzisiaj będę mówił o efektach VST. Temat jest bardzo szeroki. Bo to się wiąże jeszcze z kilkoma co najmniej różnymi rzeczami, takimi jak MIDI, jak interfejsy audio bardziej złożone, jak takie rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, <śmiech> yy, ogólnie że biorąc VST. Trochę można porównać do screenerów i syntezatorów mowy, bo VST efekty, FF, znaczy efekty VST to są pliki DLL i do, żeby takie efekty działały trzeba takiego programu nadrzędnego, czyli hosta, no takiego programu, który będzie tymi efektami sterował. To tak jest jak sam syntezor SAPI działać nie będzie. No, oczywiście nie mówię o takich syntezatorach, które tam ma jakieś programy, ale no... No i jednak no, syntezor jako taki sam nie będzie działał. Potrzeba, musi mieć jakiś program, który nim będzie sterował. I tak samo jest z tymi wtyczkami VST. Też trzeba programu, który taką wtyczką będzie sterował. Zresztą teraz nagrywam przy pomocy wtyczki VST. Wtyczki VST mają naprawdę bardzo szeroki... no Bardzo wiele da się z nich wycisnąć, dlatego, że to są Efekty wszelkiego autoramentu, jakieś modulacyjne, opóźnieniowe, pogłosowe, jakieś tam do korekty wysokości głosu, do jakichś tam podwyższania, obniżania tego głosu, do jakichś efektów specjalnych, różne syntezatory wirtualne. Nawet spotkałem się z grą komputerową VST. No także no wszystko da się w tym standardzie zrobić. No, i jest mały program. VST Host się nazywa. No, nazwa dosyć łatwa do zapamiętania. To jest program, który, no, żeby działał z gadaczami, przynajmniej jak na razie, jest w. No, trzeba w starszej wersji go używać, bo nowsze to tak średnio współpracują z gadaczami. No, możliwe, że, że albo ja albo, nie wiem, jakoś z kimś jeszcze będę pisał do producenta, żeby może coś z tym zrobił, to jest program freeware'owy. Strony nie pamiętam, ale jak się wpiszę w goglach VST Host razem, to jakoś bardzo szybko tą stronę pokażę, to będzie jakaś pierwsza czy druga. Sejp, chyba com, to jest adres producenta VST Hosta. Ale tego nie jestem pewien, więc jakby, no, może to nie chodzić. No więc dobra, no to wchodzę do... Tak, to jest właśnie, tak się nazywa ta wtyczka. Tu mam pole listy z jakimiś informacjami o tej wtyczce. Hmm, aha, tu nie ma, bo tu mam, bo 01 wedrain 2, w słodkach 015 efekt 0. O, właśnie. Tutaj masz efekt 0, czyli to jest jakby pierwszy efekt. W tym, bo tutaj da się kilka efektów ładować. Efekt 0, czyli jakby ma numer 0, czyli pierwszy efekt. No to on tak trochę liczy. Potem, że to jest, jak się nazywa, plik, z którego jest wzięty. Znaczy, który jest program. Tu akurat jest ten program. Program, czyli. Preset, czyli ustawienie takie fabryczne, taki, tak, no, takie coś jak, jest, jak ktoś na pewno widział jakieś syntezatory i one mają ileś tam brzmień i z tymi można coś robić. No i to jest takie właśnie jakby ustawienia fabryczne, które coś z nimi można robić. Akurat ten program ma tylko jeden program, bo to jest program do nagrywania, więc jakby no nie bardzo co tam jest ustawiać. Natomiast jak zaraz, <śmiech>, potem będę też ogląda procesor pogłosowy, to tych programów to będzie ileś no więc dobra to może najpierw jak wygląda w VST Host, co wszystko w ogóle się z menu praktycznie robi, ja zaraz przeję, przejdę do w menu window w ogóle przełączamy się pomiędzy różnymi wtyczkami i różnymi jakby oknami w tych wtyczkach no, bo jak załadujemy kilka wtyczek, no to trzeba, trzeba jakoś zdecydować, którą mamy teraz ustawiać i tak dalej. No więc tak, menu całego programu wygląda następująco: New, czy no tutaj New to niby nowy efekt, ale tu chodzi o to, żeby otworzyć efekt. Zamknij efekt z programu wyjście. Menu nie wiem jaki name tu chodzi może programu, ale to jest niedostępne yy, ładuj, tu chodzi o załadowanie banku czyli, bo generalnie ustawienia można programu zapisywać coś jakby na dwa sposoby można albo zapisać wszystkie programy czyli wszystkie jakby te ustawienia domyślne w jednym pliku albo można jeszcze zapisać pojedynczy program czyli jakieś pojedyncze brzmienie Pojedyncze ustawienie procesora jakiegoś tam, w jedy, no jakby pojedyncze, pojedyncze brzmienie, ja tylko tak robię, bo coś te zapisywanie całych banków, tych programów, to mi jakoś nie bardzo działa. Same No zapisz i zapisz jako, to myślę, że tutaj nie trzeba nic tłumaczyć. Właśnie, Edit, Edit Parameters. To są dwie opcje. Dlatego, że wtyczka VST bardzo często ma swój interfejs. I w tym swoim interfejsie ja to pokażę. Nie bardzo da się nic robić onterka coś takiego czyta i tabę tu nic się nie zrobi żadnymi enterami z całkami tabami to jest tak nawet grafika, graf, myszka to może ich grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika Trafika, trafika, trafika, trafika, trafika, trafika, trafika. ale nawet jak się no to kliknie to najczęściej to nie daje żadnego efektu aczkolwiek czasami nie, nie obejdzie się bez, bez, tej, bez tej edycji jakby z poziomu wtyczki czasami to jest niezbędne wtedy kiedy na przykład efekt wymaga otwarcia jakiegoś pliku dlatego że ten drugi Edit Parameters. Edit Parameters to są edycje tych parametrów, które wtyczka jakby um, udostępnia tak, żeby program wiedział, że to są parametry. To się, to generalnie tu chodzi o automatykę, chodzi o coś takiego, że e, po tym jak są bardziej zaawansowane stacje robocze, to one właśnie też mogą sobie przyporządkować różne komunikaty MIDI do tych parametrów i tak dalej. W każdym razie wygląda to tak. No i tutaj już mamy tutaj już mamy te parametry, które są jakby w tym procesorze. To jest akurat proces pogłosowy. Akurat to ma tutaj 21 parametrów, jak Windows czyta. I żeby ustawić któryś parametr, trzeba najpierw się na nim ustawić właśnie z tej listy i przejść tabem na na suwak tabem. I tu są tylko te dwie, dwie, dwie kontrolki, tylko wybór parametru i wartość parametru. Z tą wartością parametru to właśnie jest tak, że on tu ma suwak, który ma pozycji 65 tysięcy tam z kawałeczkiem i mm, strzałką się przechodzi co jedną pozycję, page up, page down co 13 tysięcy tam z kawałeczkiem tych pozycji. E, no to jest trochę opierdliwe, dlatego że jeżeli teraz na przykład przejdę page, da, page up na, na wyżej 26 000. to ten pogłos mi się faktycznie znacząco powiększył. Jeżeli ja będę chciał ustawić Jakąś wartość pomiędzy muszę co jeden jechać? Co ja cały czas teraz mam przyśniętą strzałkę w dół, czyli ten, ten czas po głosu powinien mi się zmniejszać, ale myślę, że jakbym ją opatrzymał, tak powiedzmy, 5 minut, to by się wyczuło, że coś tam się zmienia. Eee, nawet... No właśnie. I każdy parametr w każdej wtyczki ma tyle dokładnie pozycji. Czasami we wtyczkach jest tak, że tam jest coś takiego zrobione, że mimo, że się jeśli strzałką, no ona już o ileś tych pozycji schodzi, bo tam coś jest tak ukrót ustawione, ale to ma tylko bardzo niewiele wtyczek i to jest bardzo fajne, ale, ale to niestety no, średnio, średnio działa. Takie maksymalne ustawienia akurat tego parametru we w tej wtyczce to są takie. To jest ustawienie minimalne czasu pogłosu. A to jest największy pogłos. A, chwilę. Ja tu nie miałem w ogóle włączonego, żeby on tego pogłosu miał we wtyczce. No właśnie. Znaczy, żeby się ten pogłos nie nagrywał. No właśnie. To jest to, jest to że jeszcze, żeby... Wtyczki można szeregować, to znaczy układać je jakby w takim szeregu, że jakby najpierw głos przechodzi przez tą wtyczkę, potem przez tą, przez tą, przez tą i jakby przez kolejne wtyczki po głos już przechodzi obrobiony przez te poprzednie wtyczki. Jako, że teraz nagrywam z wtyczki VST, no to jakby ta wtyczka musi być po czymś, żeby do tej wtyczki dotarł głos już zarektywowany przejść trzeba w menu window do tej wtyczki nagrywającej w tym przypadku ten voxengo tam coś tam i trzeba zmienić menu efekt e... chain after no czyli właśnie chodzi o to żeby jakby no no tutaj mamy też listę z styczkami uruchomionymi. Ambient to jest nazwa tego procesora pogłosowego. Wciskam Enter i jest już pogłos w nagraniu. No więc jeszcze raz pokażę e <try> Tutaj mam pięć tych jakby... W tym menu window miałem 5 5, 5 tych jakby numerów, bo każde okno od edycji, od edycji parametrów, to jest osobne tam okno. 0 02, więc to jest minimalny pogłos, to jest 58, tam... <Text a word syndicacy> No właśnie, to, to jest największy pogłos możliwy. Akurat w tej wtyczce, no, tak więc to, to są tego rzędu wielkości z tym z tym page down page up. Co jeszcze? No ten chain after to tak pobieżnie wyjaśniłem, ale generalnie jest tak, że, <trymiany> że unchain, czyli jakby wyłącz z tego szeregu. Przy czym właśnie nie da się robić tak, że na przykład najpierw sygnał przechodzi przez pogłos i ten sam nieobrobiony na przykład przez echo, potem ten z pogłosu przechodzi powiedzmy do jakiegoś innego efektu i ten zecha też przechodzi do tego samego efektu, i to wszystko potem przechodzi. Powiedzmy do tej wtyczki nagrywającej. To nie ma tak. Szereg może się składać jakby z pojedynczych efektów. Sygnał przechodzi najpierw przez to, potem przez drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy, czwarty pojedynczy i trafia na koniec. Albo sygnał jakby przychodzi przez pierwszy, równocześnie przez drugi, taki też nieobrobiony, ale nie da się potem tych dwóch rzeczy jakby połączyć. No to wszystko będzie słychać jakby cały czas. To będą takie dwa, jakby oddzielne łańcuchy tych efektów. Nie da się ich łączyć. Żeby. No dobra, teraz jeszcze. ten Engine, tu chodzi o jakby silnik tego programu. Meku Run. RAN, no czyli żeby to się włączyło albo żeby to się wyłączyło, bo można. Mm, no, można to zrobić, żeby to się wyłączyło. Czy ja w ogóle nagrywam? Grafika, grafika, grafika, grafika, grafika. No właśnie, tu jest ten program do nagrywania ta wtyczka. No trudno mu powiedzieć, żeby suwakiem zaczął nagrywać. No więc tutaj trzeba, a tym bardziej, żeby suwakiem określiło mu się nazwę pliku. No więc tutaj trzeba już korzystać z tej. w nie, trzeba wejść w Edit. W tej nagrywając aktywce. No. i akurat tutaj jest, jest browse, czyli jakby zapisz, tutaj da się tą myszką kliknąć i to działa. No. I tutaj mam stop, które też lamp lewym przyciskiem myszy to mi się skończy nagrywać. No, ale nie zawsze jest tak różowo, że, wszystko da się, że to wszystko da się ustawiać z, z, z menu edit. Czasami to edit jest niedostępny w ogóle. E, no więc, dobrze, jak wygląda SMG inny e, ru engine? Ru run, run, czyli jakby uruchom, czyli żeby w ogóle VST hosty chodził, bo można mu wyłączyć, i w tym momencie jakby no, no będzie taki. Żadna wtyczka nie będzie chodziła, to wszystko takie będzie sobie stało. No jakby restart, czy no... no restart, no czyli jakby, żeby on jeszcze raz zaczął chodzić. Może to się przydaje mi się jeszcze, to nie zdarzyło, żebym tego musiał... No zużycie procesora maksymalny, jak on tam ma w tym się... No nie, devices, czyli wybór urządzenia... Tutaj mamy wybór portu MIDI wejściowego. Ja mam tyle tych portów, bo ja mam taki specjalny serownik MIDI, on dodaje 8 wirtualnych portów, ale to pewnie będzie w podcaście o MIDI. Pole wyboru, nieroznaczone. Chodzi o to, że ja mogę tutaj dać to, co mi wchodzi na wejście MIDI, mogę skierować na, na wyjście MIDI. Czyli zaraz, ja tutaj jeszcze. Zaraz mi to powinno. Zaraz się to zademonstruję Albo tu. Ja to... Poznacie. Poznacie. Oto. No, mili, nie wiem, 16. Ma to Maria Milit, Maya Machtani. Syntezator wesmuł. Okej. Oksendropu. Jak słyszycie pewnie jak gram na klawiaturze to jest spore opóźnienie. I to opóźnienie wynika wynika z tego, że. Dobra, to zaraz. Midi, midi, midi, midi, midi, midi, mamy midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, midi, mmm mmm midi, midi, MM mamy Ma. No właśnie, on tu pokazuje, że albo Asio, albo MME. MME, to są jakby Asio. To jest taki specjalny, to są takie specjalne sterowniki, które są specjalnie do audio profesjonalnego przeznaczone. Chodzi o to, żeby one, że w tym momencie mamy opóźnienia bardzo malutkie, można zrobić rzędu kilkunastu albo nawet w co lepszych interfejsach kilku milisekund od momentu, kiedy sygnał nam wchodzi i wychodzi. On już jest ciągu tych milisekund obrabiany przez te różne procesory efektów. Oczywiście w tym momencie ma też znaczenie, jaki procesor mamy w komputerze. Przy tych MMS-tywnikach, czyli tych takich standardowych, no to są opóźnienia takie, jak naciskam klawisz. To są takie opóźnienia, więc no, grać to się za bardzo, na, za bardzo się grać na tym nie da. Eee, I co? Eee, no i przy czym jeżeli, przy czym ASIO nie jest widziane w systemie jako kartą. Jeżeli mam na przykład teraz mam kartę w trybie ASIO, ona nie jest widoczna w systemie jako normalna karta muzyczna. To jest, no taki jest tryb ASIO, że on właśnie jest taki Taki specjalny, taki trochę dla wzajemniczonych. Jeżeli mamy tutaj output ASIO, to nie da się wybrać innego portu input. Znaczy, jakby ASIO może korzystać... Nie da się zrobić tak, że wchodzimy z tej karty, wychodzimy na innej. ASIO to po prostu jest tak, że ASIO jest z tej samej karty na tą samą kartę. Są ASIO, ASIO, ASIO Control Panel czyli każda karta ma swój taki panel kontrolny od ASIO w którym się wybiera różne rzeczy jakieś opóźnienia rozdzielczość bitową czasami no to zależy od karty i to jest różnie widoczne przez system akurat u mnie jest tak, że trzeba już korzystać z myszki to dosyć solidnie ASIO Channel Selection ASIO kanel, Channel Selection czyli wybór kanałów wejściowych i wyjściowych, jeżeli ktoś ma kartę kanałową no, z których on ma jakby to wszystko sobie ten sygnał pobierać. No i wszystko, już jesteśmy w MIDI. No, widok, czyli tutaj mamy, żeby na przykład on nam od razu po wejściu do wtyczki przechodzi do, do tego menu. Edit od wtyczki, keyboard bar, żeby on tam jakieś, żeby chyba... Tęba tą kwerty wyzwalał jakieś nuty MIDI czy kontrolery MIDI. No i tu są właśnie. Tutaj najważniejsze są te, co się zaczyna od liczb, czyli tutaj się przełączamy między tymi wszystkimi okienkami od tego. I już są tylko help i System rozwijany. E system no to tak w skrócie, w zasadzie tyle o vst -y hoście i o efektach VST. Efektów VST jest bardzo dużo. Efektów VST jest bardzo dużo freewerowych. Jest strona www.kvraudio.com Oczywiście ona jest po angielsku. I to jest wielka, ogromna, potężna baza z efektami VST, z bardzo rozbudowanym Wyszukiwaniem, yy, gdzie można sobie zaznaczyć, że albo na przykład tylko frewerowe wtyczki, i tylko na przykład pogłosowe, albo tylko jakieś tam do zmiany wysokości, czyli pitch shiftery, albo coś tam jeszcze innego. Ja tutaj może pokażę jeszcze kilka wtyczek, jakie, jakie mam. To są wszystko wtyczki frewerowe. <todgłosy> No właśnie, jeszcze te programy. Te ustawienia fabryczne różne wtyczki mają różną ilość. Akurat ambience ma sporo. Jeżeli wejdziemy do menu effects, oprócz... No właśnie, gdyż nie umówiłem funkcji load program, bo to tak trochę chodziłem po tych menu i tak nie do wszystkiego doszedłem. Oprócz tego, że można zapisywać albo otwierać banki z ilomaś programami, można jeszcze otwierać albo zapisywać poszczególne, jakby ustawię sobie jakieś brzmienie, jedno i zapiszę sobie w, przez program. save program i tutaj wybieram nazwę programu, zapisuję w folderze i następnym razem jak uruchomię VST Host, mogę sobie otworzyć ten plik i wczyta mi się to ustawienie, które sobie ustawiłem. Bardzo fajna opcja. I to są pliki rozszerzeń fxp. A banki tych programów to są FXB. Next program X, Alt N. program F, Alt P. Yy, no, dużo procesorów ma ileś programów jakby fabrycznych. I można tutaj z menu wybierać Next albo Previous program. Oczywiście to można robić tylko poza menu. Tu są skróty Alt N i Alt P. Program 0, 15 rozwijane. I oprócz tego mamy tutaj program z jakby od 0 do 15 możemy sobie wybrać. 0, Prend, Big, and Long. 1, 2, 3, Long Mare. No czyli tutaj mamy nazwę tych programów fabrycznych, program z 16, czyli 1, program z 24, czyli 7, program z 48, czyli 0, program z 47, czyli 0, program z 48, czyli 2, czyli tu jest 88 8. programów, on to sobie dzieli na, na 16. I to jest właśnie funkcja programu. Jeżeli teraz będziecie Ctrl N, to przechodzę do następnych programów fabrycznych. Jakieś ustawień fabrycznych. Raz. Jest ich Osiem, 8, 8. Wszystkich nie będę pokazywał, bo to by zajęło dużo czasu. No więc może zamknę tę wtyczkę. I loset, pokaże. loset, nuez weset, cenie loset, numerusem, numerusem, no, numerusem, numerusem, numerusem, numerusem, numerusem, numerusem, numerusem, na numerusem, ja numerusem, żeby było nagrywanie, to trzeba ten program, właśnie, znaczy tę wtyczkę zrobić, Chain After. I już, już mam to echo to, słyszalne. I tutaj przez kilkanaście programów. Drugi program. E, nie, to jeszcze jest. I łączy. O, teraz się przyłączam na kolejny program taki echowy echowy echowy echowy echowy echowy echowy echowy echowy Taki właśnie jest bardzo dosyć taki, taki ciekawy taki taki tak... efekt. Eee, no i tych właśnie, właśnie programów tu jest sporo. One są. one są. Jak zero za jeszcze zara zara. inny efekt. <mgorlactua> <many> Hmm. Teraz tak brzmi, to jest taki procesor alera hmm. dzielniczowy. Kompresa, kompresor trochę on ma opóźnienie, jakby wbudowane w, w efekt. Także trochę się mogę mylić. Mm. Niektóre wtyczki tak mają. Yy, no także to są takie efekty. Mogę to zmienić na. Co, dzisiaj mam PK, bo wyłączyłem. <ścoughs> wyłączyłem ten procesor nagrywający zamiast drugiego efektu, więc nie wiem, jak mi to się teraz wszystko zmontuje. Dobra, wszystko jedno. Jeszcze musiałem drugi raz to wszystko nagrywać, bo też wcześniej mi się wyłączył Ale dobra, wszystko jedno. To w takim razie jeszcze pokażę kilka tych profesorów różnych. Na przykład... Jakiś takiego Na przykład coś takiego, tylko że... O właśnie. I w tym momencie mam taki dźwięk, jakbym nagrywał w ośmiu bitach, albo przez jakiś stary program. E... No i tu mam też jakieś oczywiście ustawienia tylko musimy. Kwantyzacja. Czyli jakby do ilu bitów ma mi to skompresować. Teraz mam dźwięk nie wiem ilu bitowy. bitowy może 5-bitowy. Tu mam jeszcze ustawienie częstotliwości, możliwości do trukowania. O, i teraz mam dźwięk taki jak z jakiegoś wybitnie starego komputera, albo no jakichś takich y, urządzeń y, typu stary, kiepski dyktafon albo jakaś zabawka dla dzieci, czy coś takiego, albo no y, takie różne właśnie y, stare cyfrowe y, brzmienie. Nie tym co Nie mogę. mogę jeszcze panią. Tutaj... Nie zmieniać i to. Nie gotu. Nie gotu. Nie o, teraz już jest w ogóle. No, a teraz mam dźwięk może może już nie wiem, jednobitowy. Teraz nie dwubitowy, nie wiem, nie wiem, nie w ogóle, razu nie wyraźnie tu O, od razu lepiej. No. Ciekawe. Są na przykład takie tak granularne, -granu granularne, takie, które dzielą sygnał na przykład na kilka, kilkanaście malutkich fragmentów i z nimi robią różne rzeczy. Jeden z nich odtworzą w przyspieszonym tempie drugi yy, drugi tam powtórzą, z następnym coś jeszcze innego zrobią, bardzo ciekawe efekty się uzyskuje. Y, zaraz go Czy za... To... Tak. Przestawię tutaj na jakiś... Preset ciekawy, w tym efekcie granula. Cie no, i, no i... To są takie właśnie bardzo nieraz ciekawe no, Darmo, to jest oczywiście też darmowa wtyczka. I hmm. to... Się... Bardzo, bardzo ciekawie. ciekawie także w tyle, że jest bardzo dużo Tak, w cenach od, nie wiem, pięciu, 10 no głównie to się w dolarach płaci, więc pięciu, dziesięciu dolarów do setek mhm. albo tysięcy dolarów. Ale jest, to jest, jest, jest, jest. jest dużo no, ale jest. Dużych, dolarów, jest dużo dolarów. I one są nieraz niezłe, także to mnie ciężko to rozumieć. Tak, także wtyczek różnych jest no, bardzo duża ilość, zrobię jeszcze kolejny podcast o instrumentach VST, bo to jest troszeczkę, tutaj pewnie trzeba będzie trochę o MIDI jeszcze opowiedzieć o takich rzeczach, a na razie o ile się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 Hmm. Dobra, już mam na stop w tym interfejsie programu i naciskamy lewy przycisk myszy i zatrzymuję nagrywanie.